Dwa. Zimno przeszywało mnie do kości. Było tak ciemno, że dopiero po chwili gdzieś niedaleko mnie dostrzegłam ruch. Skrzywiłam się, gdy rozległ się zgrzyt metalu. — Uciekaj — dotarł do mnie szept. — Tato, to ty? — nagle wszystko zniknęło. Otaczała mnie ciemna otchłań. — Tato, tato! — Gwałtownie usiadłam na łóżku i odruchowo zacisnęłam dłoń na kamieniu schowanym pod koszulą nocną i puściłam dopiero wtedy, gdy oddech mi się uspokoił. To tylko sen, pomyślałam. Ciągle zastanawiałam się, co zrobić z tym kryształem. Z jednej strony nie chciałam, żeby coś przypominało mi o Williamie, ale nie mogłam tak po prostu się pozbyć tego kamienia. Jakaś część mnie chciała mieć go przy sobie, czując, że daje mi nieracjonalne poczucie bezpieczeństwa. Postanowiłam więc nosić go jak talizman, dopóki nie spotkam się z chłopakiem i nie zadecyduję, co zrobić z tymi wszystkimi uczuciami, które w sobie tłamsiłam. Wstałam z łóżka i narzuciłam na ramiona ciepły szlafrok. Mała sypialnia przypominała pokój w domu Elianny, w którym spałam przez ostatnich kilka miesięcy. Wcale mi to nie przeszkadzało, wręcz przeciwnie – Pomagało poczuć się jak u siebie. Tym, co odróżniało to pomieszczenie od tamtego, był skośny sufit, który dodawał uroku sielskiemu domowi. Na poddaszu znajdowała się tylko sypialnia i łazienka, więc poszłam zmyć z siebie resztki koszmaru. Potem zeszłam stromymi schodami. Chciałam pobiegać, co robiłam regularnie od momentu, kiedy alchemicy w wieży pozwolili mi ćwiczyć. Musiałam jak najszybciej wrócić do formy, żeby utrzymać się na smoku podczas lotu. Gdy byłam w połowie klatki schodowej, zatrzymałam się. Wyczułam czyjąś obecność. Zaczęłam gorączkowo myśleć, kto mógł przyjść do mnie o tak wczesnej porze i do tego nieproszony. Wezwałam żywioł wiatru, żeby mieć jakąś przewagę. Czułam delikatny powiew na twarzy, gotowy, by zamienić się w wichurę na mój rozkaz. To ja. Wzięłam głęboki wdech. Zbyt dobrze znałam ten niski, pewny siebie głos – nie podobało mi się, że wszedł tu bez uprzedzenia i bez pozwolenia. Co chciał przez to przekazać? Proszę, czuj się jak u siebie, mistrzu. Wycedziłam z ironią, uspokajając żywioł i wchodząc do kuchni. Przy małym kwadratowym stole na jednym z krzeseł siedział wysoki mężczyzna, który zupełnie nie pasował do tego zwyczajnego pomieszczenia. Ostatni raz widziałam go, gdy odwiedził mnie w szpitalu. W ogóle się nie zmienił. Nie zdziwił mnie już ani jego nieskazitelny wygląd, ani długie, białe włosy zlewające się z długą szatą o tym samym kolorze. Co on tu robi do cholery? Nawet brew mi nie drgnęła. Nie chciałam dać po sobie poznać zaskoczenia. Czułam, że nie mogę do końca mu ufać po tym, jak okłamał mnie na temat miejsca pobytu mojego ojca. Podać coś do picia? Nie trzeba, nie zostanę długo. Usiadłam naprzeciwko, próbując uspokoić oddech. Gdy rozmawiałam z nim ostatnio w szpitalu, wydawał się bardziej ludzki. Teraz ponownie założył maskę. Jego oczy nie wyrażały żadnych emocji, co mocno mnie niepokoiło. Był jak rzeźba wyryta w marmurze. Od wyjścia ze szpitala byłam w zamku kilka razy, ale podobno mistrza nie było. Tak, byłem w podróży. Jego spokój zaczynał mnie irytować. Co z moim ojcem? Czy moja mama nie jest w niebezpieczeństwie? Co z Willem? Czemu okłamujesz drakanów, że kontrolujecie rewolucję? Wybuchłam i zacisnęłam mocno pięści. Zdawało mi się, że przez twarz przemknął mu grymas, ale trwało to tak krótko, że mogło mi się wydawać. Pomijając prawdę, zapobiegam katastrofie. Wyobrażasz sobie setki smoków z każdej wyspy spanikowanych drakanów szukających czego właściwie? Jestem za nich odpowiedzialny. I zrobię wszystko, żeby zachować status quo oraz zapewnić obywatelom bezpieczeństwo. Do tej pory Kihun nie wykonał żadnego kroku. I liczę, że tak zostanie. Skrzywiłam się. Ta odpowiedź mnie nie satysfakcjonowała i nie wyjaśniała zupełnie nic. Chciałabym zobaczyć się z moją mamą i Mią, moją przyjaciółką. Odchylił się nieznacznie do tyłu, a jego włosy zafalowały. To obecnie niemożliwe. Skoro Kihun zaatakował ciebie, Zdecydowałem się zapewnić ochronę twojej matce. Przenieśliśmy ją w bezpieczne miejsce. Moi ludzie jej pilnują. Tak samo jak wcześniej mojego taty, warknęłam. Zdaję sobie sprawę, że nadużyłem twojego zaufania, lecz proszę cię, żebyś dała mi jeszcze jedną szansę. Nie musisz wszystkiego rozumieć. Ja wiem, co robię i robię to dla nas wszystkich. Zaufaj mi. Wpatrywałam się w niego, szukając jakichkolwiek emocji, gestu, czegoś, co pomogłoby mi go odczytać. Nie zobaczyłam nic, oprócz czarnych oczu, które odziedziczył po nim William. W końcu poddałam się, wypuszczając powietrze z płuc i rozluźniając barki. W czym mogę pomóc w takim razie? Chciałbym, abyś wzięła udział w rajdzie smoków. Mrugnęłam kilka razy, mając nadzieję, że tylko się przesłyszałam, ale on dalej patrzył na mnie z tym kamiennym wyrazem twarzy. – Słucham? W tym rajdzie, w którym miał brać udział? – przełknęłam głośno ślinę. – Humming? – serce mnie zabolało na samo wspomnienie o nim. Gdy tylko zaczynałam o nim myśleć, fizycznie wręcz czułam ciężar jego martwego ciała na moich barkach. – Dlaczego ja? Widziałam ogłoszenie o eliminacjach i się nie zgłosiłam – Muszę spotkać się z Oliverem, znaleźć tatę i Williama, a nie bawić się w rajdy, mówiłam coraz głośniej. Chciałam kontynuować, ale nagle uniósł dłoń, uciszając mnie. Po raz pierwszy na jego twarzy pojawił się grymas jakichś emocji. Czy jesteś wystarczająco silna, by pokonać Kichuna? Czy prawie nie umarłaś ostatnim razem? Czujesz się na tyle odważna, żeby z nim walczyć? Wiesz, gdzie go szukać? To proszę, leć! Zacisnęłam zęby i zamilkłam z rezygnacją. Wiedziałam, że ma rację. Opadłam na oparcie krzesła, rozluźniłam ramiona i nabrałam głęboko powietrza. Poczułam jakieś dziwne uczucie satysfakcji, że udało mi się go wyprowadzić z równowagi. Czyli jednak są w nim jakieś uczucia. Zapewnię Ci odpowiedni trening, najlepszych ludzi, wszystko, czego będziesz potrzebowała. Jeśli zechcesz, będziesz potężna. Nikt Cię nie pokona, ale najpierw weźmiesz udział w rajdzie. Czemu to muszę być ja? Bo tobie ufam najbardziej. Tylko ty znasz całą prawdę i wiem, że zależy ci na moim synu. Podejrzewam, że w drużynie reprezentującej naszą wyspę mogą być szpiedzy lin. Ona rekrutowała trójkę zawodników, a jeden z nich już okazał się zdrajcą. Chcę, żebyś miała oko na pozostałą dwójkę. Nie mogę nikogo o nic oskarżyć, bo nie mam dowodów, ale jeśli moje podejrzenia się sprawdzą, możemy to wykorzystać. Będziesz jego cieniem i dowiesz się, gdzie jest kichun oraz twój ojciec Czemu po prostu nie odwołasz całej tej imprezy? Pochylił się do przodu i złączył dłonie, opierając łokcie o blat Anno, zaczął ciężko jestem odpowiedzialny za wiele istnień Gdybym to zrobił, wybuchłoby ogromne zamieszanie Drakanie od dawna czekali na to wydarzenie Dodatkowo, ostatnie tygodnie wprowadziły niepotrzebny niepokój więc przyda się, żebyśmy o tym wszystkim zapomnieli Przekrzywiłam lekko głowę i skrzyżowałam ręce na piersi Z trudem powstrzymałam się przed powiedzeniem, co naprawdę o tym myślę A jeśli się nie zgodzę? Na twoim miejscu bym nie odmawiał Zwolniły się dwa miejsca w drużynie Twoja przyjaciółka właśnie bierze udział w eliminacjach i zapewne zajmie jedno z nich Czy nie chciałabyś jej pomóc i mieć pewności, że nie będzie groziło jej niebezpieczeństwo? Jeśli znajdziesz szpiega i dowiesz się czegoś pożytecznego, obiecuję, że zapewnie twojej mamie należyte bezpieczeństwo. I po rajdzie będziesz mogła się z nią spotkać. Z każdym jego słowem serce biło mi coraz szybciej, a krew szumiała w uszach. Skąd wie, że Wiki się dostanie? Przecież nie zaplanował tego, żeby... żeby mi grozić, prawda? Znów patrzyłam w jego bezdenne, puste oczy, mając nadzieję, że podejmę dobrą decyzję. Dobrze zatem. Zgadzam się. Drgnął mu kącik ust. Cieszy mnie to, powiedział. Jutro rano przyśle do ciebie Ines, która też bierze udział w rajdzie. To jedna z niewielu osób, którym całkowicie ufam. Jest też najlepszą z wojowniczek straży. Polecicie na wyspę Alrakis, gdzie będziesz się uczyła walczyć. Spotkasz się tam z Beatrycze. Ona pomoże ci kontrolować żywioł wody. Ma swoje lata i problemy z rozsądkiem, ale jest niezastąpiona w swoim fachu. Będziesz mogła też się zobaczyć ze swoim kolegą. Masz mało czasu, ale wierzę, zrobił długą pauzę, że dasz z siebie wszystko. Na pewno mogę ufać tej Ines? Tak, odparł krótko, ale nie brzmiało to dla mnie przekonująco. Kiwnęłam głową, obawiając się, że gdy tylko otworzę usta, wypłynie z nich potok niecenzuralnych słów. Będziemy w kontakcie. Rzucił i nie czekając na moją odpowiedź, wstał i wyszedł, zostawiając mnie z mętykiem w głowie. Pomyślałam, że zamiast biegać, lepiej będzie teraz polatać, skoro jutro wybierałam się na inną wyspę. Wypadało sprawdzić, jak poradzę sobie podczas krótkiego lotu, ale przede wszystkim chciałam na chwilę uciec od myśli o odbytej rozmowie. Zamknęłam oczy i pomyślałam o sól i radzie. Wyobraziłam sobie, jak ląduję przed domem, a kiedy wyszłam na zewnątrz, już tam na mnie czekał. Tym razem milczał, ale nie spuszczał ze mnie wzroku Bez zbędnej zwłoki wskoczyłam mu na grzbiet A on jakby wiedział, czego mi potrzeba, bo natychmiast wyprostował skrzydła I już po chwili byliśmy w powietrzu, przebijając się przez kłębiaste chmury Sunące powoli po niebie Po krótkim czasie, kiedy znaleźliśmy się nad krawędzią wyspy A przed nami rozpościerało się morze chmur Poczułam wolność, krzyczałam ile sił w płucach Wypuściłam z siebie cały gniew, żal, smutek i ból. Wszystko, co towarzyszyło mi od tylu dni, w końcu znalazło ujście, choć przez chwilę byłam wolna jak wiatr. Gdzieś w środku pojawiła się myśl, żeby uciec, zostawić to wszystko, polecieć gdzieś daleko i nie wrócić. Jednak poczucie rozsądku wygrało. Wiedziałam, że wolność trwałaby chwilę, a odpowiedzialność nie dałaby mi spokoju. Gdy trochę się uspokoiłam, krzyknęłam do Sulirada. Ląduj! Kiedy byliśmy już blisko domu, zobaczyłam na łące pod lasem znajomego smoka, a na ganku mojego domu – wiki. Kiedy Sulirat gładko lądował, moja przyjaciółka też nas dostrzegła, więc zerwała się z krzesła i pobiegła w naszą stronę, machając trzymanym w ręce papierem i uśmiechając się szeroko. Sulirat spojrzał mi w oczy, a jego źrenice się zwęziły. Wpatrywałam się w niego, szukając jakiejś wskazówki – czegoś, co pomoże mi zrozumieć więź między nami. Wciąż patrzył na mnie wyczekująco, aż w końcuż turchnął mnie w bok pyskiem na pozór delikatnie, ale pod jego naciskiem lekko się przesunęłam. Nie miałam pojęcia, czego może ode mnie chcieć. W jego oczach widziałam zawód. Ponieważ nie reagowałam, w końcu odwrócił się i wzbił się w niebo. – Udało mi się! – zawołała Wiki i rzuciła mi się w ramiona. – Wygrałam eliminację! – Zabrakło mi tchu, gdy ścisnęła mnie mocno, a w gardle poczułam gulę. Nie wiedziałam, jak zareagować. Czy powiedzieć jej o wizycie mistrza? Czy on to zaaranżował? Nie, nie mogę jej tego zdradzić. Tak długo jej zajęło, żeby uwierzyć w siebie. Nie mogę jej teraz tego odebrać. Gdybym wyjawiła jej prawdę, pewnie zaczęłaby wątpić we własne zdolności. A przecież jest tak dobrą alchemiczką i szybko się uczy. Gratulacje! Przytuliłam przyjaciółkę i uśmiechnęłam się szczerze. Należy ci się, spojrzała na mnie, a jej oczy lśniły z radości. Myślałam, że mi się nie uda. Było tylu zdolnych drakanów. Ciągle nie wierzę. Patrz. Wyprostowała ręce, machając mi przed twarzą dyplomem, na którym widniał tytuł reprezentanta wyspy Eltanin. Opowiesz mi, jak było? Chodźmy do środka. Słuchałam relacji o pisemnym egzaminie z geografii świata i Smoczych Wysp i kiwałam głową, próbując zachować entuzjazm. Czułam się niezręcznie ze świadomością, że ja również wezmę udział w rajdzie, ale bez eliminacji. Co Wiki wtedy o mnie pomyśli? Może jednak powiedzieć jej teraz? Nie, to jej chwila. Uśmiechnęłam się więc szeroko i podałam herbatę z korzenia łopianu. Skończyła opowiadać o teście sprawnościowym, przygryzła wargę i popatrzyła na mnie dziwnie. A wiesz, że podczas eliminacji przyczepiła się do mnie jakaś dziewczyna i ciągle wypytywała o ciebie? O mnie? Zdziwiłam się. Tak. Pytała, kiedy pojawiłaś się na wyspie, czy masz jakieś specjalne zdolności? Zbyłam ją, zanim zupełnie się rozkręciła. Dziwne. A jak wyglądała? Drobna blondynka z takim śmiesznym, mocno zadartym nosem, ale jej spojrzenie... Przerwała i się wzdrygnęła. Patrzyła, jakby chciała mnie przeszyć na wylot. Ogarnęło mnie jakieś nieprzyjemne uczucie niepokoju, lecz nie dałam tego po sobie poznać. Mówiłaś już krisowi, Musi być wam ciężko na odległość. Rozmawiamy przez tako, więc no, jako tako. Uśmiechnęła się, rozbawiona grą słów. O, właśnie odpisał. Wyciągnęła z kieszeni drewnianą tabliczkę do przesyłania wiadomości i napisała coś, uśmiechając się przy tym od ucha do ucha. Jutro lecę na Alrakis zobaczyć się z Oliverem. wypaliłam. Uniosła brwi i spojrzała na mnie. Możesz już latać? Najwyraźniej tak. Cieszę się, w końcu będę mogła zacząć działać. Poleciałabym z tobą, ale muszę zacząć treningi do rajdu, uciekła spojrzeniem. No co ty, dam sobie radę. Mam tylko jedną prośbę. Czy możesz odwiedzać Zenka, jak mnie nie będzie? Jest w cholernie złym stanie, popukałam nerwowo paznokciami w kubek. Mogłabyś przynosić mu jedzenie i sprawdzić czasem, jak się czuje? Udało ci się z nim zobaczyć? Kiwnęłam głową i opowiedziałam o tej nieprzyjemnej wizycie. Patrzyła na mnie z niedowierzaniem, a na koniec zakryła zszokowana usta. Jeśli działoby się coś dziwnego, napisz, proszę. Skończyłam czując się okropnie, że sama nie będę mogła tego dopilnować. Jasne, nie przejmuj się. Dam ci znać. Jego dom jest po drodze do zamku, gdzie mam trenować, więc będę do niego zaglądać. Dziękuję. Szepnęłam, czując, jak niewidzialny ciężar na moich barkach znowu urósł. Szłam ciemnym tunelem i choć nadal nie było to dla mnie najprzyjemniejsze zadanie, nie bałam się już tak panicznie jak dawniej. Z własnej woli za nic nie weszłabym do ciasnego korytarza, ale musiałam sprawdzać, czy nie wykluły się smoki. Poczułam się pewniej, gdy po drugiej stronie zobaczyłam niebieską poświatę pochodzącą z jaj ułożonych na skalnych półkach. Skupiłam się, wytężając zmysły i intuicję. Czułam, że ktoś jest w jaskini i jakaś niewidzialna nić ciągnęła mnie w stronę kamiennych regałów. Minęłam pokrywające całą ścianę malowidło i zerknęłam na postać wznoszącą się nad ziemią. Duch. Co o nim mówił William? Miał się pojawiać w czasach kryzysu? Czy tym razem też nam ktoś pomoże? Westchnęłam Cicho. Na kamiennej płycie leżały skorupki jaja, a na półce wyżej dostrzegłam śpiącego smoka. Wyjęłam z torby koc, który zawsze zabierałam do jaskini i owinęłam smoka ostrożnie, aby go nie wybudzić. Na szczęście bez problemów udało mi się go ściągnąć i wyszłam z jaskini, kierując się w stronę jaja, gdzie zajmowano się małymi smokami. Już miałam pukać do drzwi, gdy te otworzyły się i pojawił się w nich Joachim. Anno, dobrze, że cię widzę. Właśnie miałem do ciebie iść. Coś się stało? Wyglądasz na zaniepokojonego. Przygładził ciemne włosy związane w kucyk i spojrzał na smoka, którego trzymałam w rękach. To przez rajd. Mam sporo pracy. Przygotowujesz coś? Kiwnął głową. Tak, jako żywioła wiatru pomagam przy jednej konkurencji. Słuchaj, dostałem polecenie od mistrza, że od jutra zostaniesz zwolniona ze sprawdzania jaskini i to ja mam całkowicie przejąć to zadanie. No tak. Jutro mam wylecieć na Arakis I nie wiem, kiedy wrócę, pomyślałam Najpierw William, teraz ty westchnął cicho, a ja poczułam się winna, że zostawiam go z tym samego No nic, jakoś dam radę Odwrócił głowę, jakby sprawdzał, czy nikt nas nie obserwuje I zbliżył się do mnie I powodzenia w rajdzie, mruknął cicho Wytrzeszczyłam oczy Mistrz mu powiedział? Nikt nie powinien o tym wiedzieć w ogóle do mnie nie docierało, że naprawdę będę brała w tym udział. Dziękuję. odezwałam się, a mężczyzna uśmiechnął się smutno. Minął mnie, gdy nagle naszła mnie pewna myśl. Nauczycielu! Joachim odwrócił głowę i uniósł brwi zdziwiony. Tak? Czy... Zawahałam się. Czy wiesz coś o porozumiewaniu się ze smokami? Skrzyżował ręce i spojrzał w bok, zastanawiając się. Nic mi nie świta. Jak chcesz wiedzieć coś konkretnego, powinnaś iść do Estery. Jeśli coś zostało zbadane, ona będzie o tym wiedziała. Pomachał mi na pożegnanie i odszedł, zostawiając mnie w osłupieniu. Estera była ostatnią osobą, od której mogłam chcieć czegokolwiek. Pokręciłam głową i odrzuciłam od siebie myśl, żeby ją znaleźć. Drzwi do jaja otworzył mi mężczyzna, którego kilka razy widziałam w wichrowym wzgórzu z Chrisem. Miał ciemne włosy i kilkudniowy zarost, pod którym kryły się pełne usta, a ręce i nogi chroniła skórzana zbroja. – Hej, przyszłam z młodym – Wskazałam mu głową na smoka zwiniętego w moich ramionach, które zaczynały już drżeć z wysiłku. – Wchodź, Anna, prawda? Nazywam się Jack. Przeszłam przez bramę i ruszyłam za nim. – Widziałem cię kilka razy za barem. Wiesz, czy Zenek otworzy? – Niestety, nic mi nie wiadomo. – Szkoda. Młody dawno się wykluł? Wskazał na smoka, który zaczął ruszać rytmicznie łapą przez sen W nocy albo z samego rana, jak przyszłam już spał Kiwnął głową i powoli wziął ode mnie smoka, który poruszył się nerwowo Ale ponownie zapadł w sen Z ulgą pomachałam rękoma i rozluźniłam barki W myślach układałam argumenty za i przeciw spotkaniu Estery Zabahałam się Tak bardzo nie chciałam widzieć tej kobiety po tym, jak potraktowała mnie i Eliannę jednak nie miałam wyjścia, jeśli chciałam się dowiedzieć czegoś o komunikacji ze smokiem. Ciekawość wygrała. – Czy jest Estera? – zapytałam z wahaniem. – Tak, jest u siebie. Zaprowadzić cię do niej? – Tak, jeśli możesz. Powstrzymywałam wylewającą się ze mnie niechęć i szłam za mężczyzną wzdłuż drewnianego korytarza. – To tu – powiedział, zatrzymując się przed drzwiami, na których wyrzeźbione były dwa latające smoki. – Pójdę odnieść młodego i wrócę po ciebie. Podziękowałam i poczekałam, aż zniknie za zakrętem. Wzięłam głęboki oddech, potem kolejny. W końcu, choć nadal nie czułam się gotowa na to spotkanie, podniosłam rękę, aby zapukać, lecz zanim to zrobiłam, z wnętrza doleciał mnie nieprzyjemny głos. Wejdź. Uchyliłam drzwi i od razu pożałowałam tej decyzji. Kobieta wpatrywała się we mnie, marszcząc brwi i wykrzywiając usta w dziwny sposób. Jej źrenice, pionowe jak u smoków, przyprawiały mnie odreszcze, ale starałam się nie dać tego po sobie poznać. Przyszłam o coś zapytać. Jeśli musisz, warknęła nieprzyjaźnie. Dotarło do mnie, że kobieta prawie nie mruga, co jeszcze bardziej mnie niepokoiło. Naprawdę, co Alojzy w niej widzi? Podobno wiesz wszystko o smokach, więc tak sobie pomyślałam. Skoro smoki przekazują nam swoje imiona, to czy mogą się z nami komunikować? Zmrużyła oczy, przeszywając mnie wzrokiem na wskroś. Mimo, że chciałam uciekać jak najdalej i nigdy nie wracać, nie straciłam z nią kontaktu wzrokowego. Czemu pytasz? Przewidziałam takie pytanie, więc powiedziałam przygotowaną wcześniej odpowiedź. Chciałabym się lepiej komunikować z Suliradem i zastanawiałam się, czy to możliwe. Przyglądała mi się przez chwilę i czułam, że mi nie uwierzyła. Gdy przejechała dłonią po idealnie gładkich włosach i przymknęła oczy, spodziewałam się, że zaraz wybuchnie i wyrzuci mnie z gabinetu, ale gdy znów na mnie spojrzała, poczułam coś dziwnego. Jakby coś nas łączyło. Zanim zdążyłam się nad tym zastanowić, podeszła do regału. Teoretycznie jest to możliwe, według ocalałych posmoczej Wojnie dokumentów Kiedyś wszystkie smoki potrafiły się komunikować, choć w różny sposób. Starożytne smoki miały własny język i porozumiewały się z ludźmi. Podobno smoki wyspiarskie, jak je nazywam, komunikowały się tylko z wybranymi drakanami, choć nie znalazłam na ten temat wielu informacji. Po wojnie energia smoków starożytnych, które zdecydowały się zostać na ziemi, została odcięta. One same wyginęły, jak sądziliśmy do tej pory, a wraz z nimi ich język. Istnieją zapisy, że po Smoczej Wojnie piersi mieszkańcy wysp komunikowali się ze swoimi smokami za pomocą słów, ale kolejne pokolenia już nie mogły tego robić. Nie zbadano, co było tego przyczyną. Chłonęłam każde słowo, próbując zapanować nad przyspieszonym biciem serca. A jednak ja usłyszałam Sulirada, grzmiało w mojej głowie. Wiedziałam, że nie mogę nikomu zdradzić tej tajemnicy. Estera wpatrywała się we mnie, zapewne próbując wyczytać coś z mojej twarzy. Zapanowałam nad emocjami i choć chciałam zadać jeszcze kilka pytań, obawiałam się, że wtedy zacznie się czegoś domyślać. Na pewno nie chcesz mi nic powiedzieć? Sięgnęła ręką po książkę w zielonej skórzanej oprawie i znów wbiła we mnie wzrok. Nie, już wszystko wiem. Skłamałam. W takim razie weź to... Wyciągnęła rękę z książką i zejdź mi z oczu, przypominasz mi o wszystkim, od czego uciekłam. Tym razem nie mogłam powstrzymać zdziwienia. Drżącą ręką sięgnęłam po książkę, która bardziej przypominała zeszyt i zapytałam, co masz na myśli? Kącik jej ust uniósł się w złośliwym uśmiechu. Tajemnica za tajemnicę. Nie mam nic do wyjawienia, warknęłam, chwytając brulion. Skoro ona tak się zachowywała, ja też nie musiałam udawać miłej. Oddaj jak skończysz, to są moje odręczne notatki. Podniosłam ze zdziwieniem brew, kiwnęłam głową i wyszłam. Gdy drzwi się za mną zamknęły, wzięłam głęboki wdech i szybko przekartkowałam zeszyt. Rzeczywiście, w środku znalazłam rysunki i odręczne zapiski. Coś mi to przypominało, ale nie mogłam sobie przypomnieć co. Wszystko w porządku? Wyglądasz na wstrząśniętą. Powiedział Jack, który zjawił się już bez smoka na rękach. Tak reaguje na tę kobietę za każdym razem, kiedy ją spotykam. Wcisnęłam notes do torby. Już mi lepiej. Ze smokiem wszystko w porządku? Tak, od razu się zaadaptował. Chodźmy, zaprowadzę cię do wyjścia. Mężczyzna opowiadał o procesie adaptacji młodych smoków, jednak moje myśli odlatywały do słów Estery. Od czego ona uciekła? Nie dawało mi to spokoju aż do wieczora, gdy kładłam się spać. Przypomniałam sobie o notesie, który mi podarowała dopiero, gdy poczułam nadchodzący sen więc postanowiłam do niego zajrzeć z samego rana przed wylotem na Alrakis.